Bartek ujawnia się. Henryk Flamme przestał wierzyć w sens walki o niepodległą Polskę. Zdecydował się na ujawnienie, czyli skorzystanie z dobrodziejstwa amnestii uchwalonej przez Sejm 22 lutego 1947 roku. 11 marca wraz z częścią swoich ludzi stawił się w budynku Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Cieszynie. Funkcjonariusz przesłuchał Bartka. Ten w skrócie opowiedział historię swojej konspiracyjnej walki, co spisano tylko na jednej stronie maszynopisu. Powiedział m.in., że nawiązał kontakt z kapitanem Lawiną. Wysłałem 165 ludzi, od których do tej pory nie mam żadnej wiadomości. Działalność moja i moich ludzi jest władzą bezpieczeństwa wiadoma. Flamet tłumaczył, że rozkaz rozstrzeliwania działaczy politycznych, pracowników UB czy MO wydał im OM, Pisemny rozkaz miał się zachować i być schowany gdzieś w górach. On sam nikomu nie rozkazywał rozstrzeliwania przeciwników. Po ujawnieniu Bartek powrócił do rodzinnego domu w Czechowicach, nadal utrzymywał kontakt z kolegami z partyzantki. Tadeusz Przewoźnik, pseudonim Kuba twierdzi, że wszyscy żołnierze Bartka, którzy pozostali przy życiu po wrześniowych transportach na zachód, ujawnili się do 11 marca 1947 roku. Razem ze mną ujawniła się Annuszka, Orzeł Biały, Lis oraz Aleksander Londzin, pseudonim Świerk. Wylicza przewoźnik. Wróciłam wtedy do rodzinnego domu, wspomina Annuszka. Kuba pamięta też, że ostatnią wiadomością o swoim bracie Rysiu, jaka do niego dotarła, było to, że odwiedził on w Gliwicach kuzynkę, Halinę Jamro. Był u niej krótko, szybko się żegnał, bo czekał na niego samochód. Jechał na zachód. Dalsze losy brata do dzisiaj nie są mi znane stwierdził przed prokuratorem w 1991 roku. Kilka dni wcześniej, jeszcze w lutym 1947, Sztubak otrzymał od VII Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych rozkaz nawiązania kontaktu z UB i ujawnienia się. Wysłał do władz list, w którym zażądał, by przedstawiciele MON przybyli na spotkanie bez broni i by tego dnia w okolicy nie poruszały się żadne grupy operacyjne KBW, UB i MO. Zapewniono go, że tak się stanie. Do spotkania doszło w Leśniczówce, w Kamesznicy. To była niedziela. Wcześniej Sztubak zatelefonował i powiedział, gdzie czekają. Rozstawił ludzi na stanowiskach. Obserwowali drogi biegnące do Kamesznicy. Z milówki wyjechały dwie pary sań, w których siedziało trzech oficerów i jeden cywil. Antoni Biegun był mały i niepozorny, nie chodził w mundurze. Oficerowie zaczynali się niepokoić i pytać, kiedy przyjdzie Sztubak. Odparł. Jestem. Wyobrażałem sobie pana jako wysokiego mężczyznę chodzącego zawsze w mundurze, stwierdził jeden z oficerów. Widzi pan, jak pozory mylą? Rzucił Sztubak. Nagle do Leśniczówki wpadł Szczupak z wiadomością, że w stronę Leśniczówki zbliża się wojsko. Zapadło milczenie. Jeden z majorów wyskoczył, wsiadł do sań i pognał w stronę Milówki. Żołnierze cofnęli się. W trakcie długiej rozmowy ustalili warunki ujawnienia się. Nie będą w czasie ujawnienia urządzane żadne obławy. Nie będą zatrzymywani ludzie chodzący z bronią, bo mogą akurat iść na posterunek. Partyzanci zobowiązali się, że nie podejmą żadnych wrogich działań. Oficerowie odjechali. Warunków dotrzymano. Nadszedł pamiętny dzień rozstania z partyzanckim życiem, wspomina Antoni Biegun w autobiografii. Mieliśmy odejść z lasu, który przez długie lata był domem i najlepszym naszym schronieniem. Odchodziliśmy, zostawiając za sobą mogiły kolegów poległych w walce o wolność, której nie osiągnęliśmy. Nasza ojczyzna była nadal w niewoli. Rankiem w dniu ujawnienia w obozie ostatni raz zabrzmiała partyzancka modlitwa. O Mario, królowo korony polskiej! Błogosław naszej pracy i naszemu orężowi! O spraw miłościwa pani, patronko polskich rycerzy! aby wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy zatrzepotały polskie sztandary z orłem białym i twoim wizerunkiem. Partyzanci obładowani bronią z ciężkimi plecakami zaczęli schodzić z Baraniej Góry do Kamesznicy. Tam wsiedli na sanie i pojechali do Żywca. Po drodze w Milówce ludzie zaczęli ich ściskać serdecznie. Niektórzy płakali. Stacjonujący tam żołnierze salutowali. Partyzanci wstąpili do kościoła, gdzie akurat odprawiano mszę. Ksiądz, który wyraźnie był przejęty sytuacją, pobłogosławił im. Oddział ujawniał się małymi grupkami. Najpierw do budynku B wszedł Sztubak z kilkoma żołnierzami. Jeśli wyjdą cało, mogą wchodzić następni. Każdy z partyzantów musiał złożyć pisemne oświadczenie dotyczące swojej działalności. Sztubak nie mówił tam o sprawach, które w przyszłości mogłyby mu zaszkodzić. Wrócił do domu w Milówce. Tak skończyła się moja partyzancka sześcioletnia dola, wspomina. Część ludzi ujawnionych rozpoczęła pracę, inni kontynuowali naukę, a mnie aresztowano. Nie wszyscy zdecydowali się na ujawnienie. Do posterunków UB nie poszła część tych, którzy nie byli spaleni. Ci nie musieli się obawiać, że ktoś ich zdekonspiruje. Nie bali się do nosu czy przecieku. O tym, co robili w latach 1945-46, zdecydowali się opowiedzieć dopiero po przełomie 1989 roku. Sztubak w Czechowicach spotkał się z Włodzimierzem Dobiją, pseudonim Groźny, którego grupa jeszcze tego samego dnia ostrzelała dom partii w Komorowicach. Kilku partyzantów wpadło. Przesłuchiwani przez UB opowiedzieli o spotkaniu Groźnego ze Sztubakiem. Nie potrafili jednak określić, czego mogła dotyczyć ta rozmowa. Wywnioskowali jednak, że akcję zrobiono na rozkaz Antoniego Bieguna. Znów zaczęto go poszukiwać, znowu musiał się ukrywać. Najpierw przebywał na plemani w Korbielowie, później pojechał do Krakowa, a stamtąd do Stargardu Szczecińskiego, gdzie ukrywał się pod fałszywym nazwiskiem. Zanim po raz kolejny zszedł do podziemia, zaczął tworzyć na Podbeskidziu Narodowy Związek Walki. Wstąpiła do niego grupa Wawrzyńca Hubki, pseudonim Dąb i placówki Narodowych Sił Zbrojnych z Milówki i Czechowic. Szybko doszło do wsypy, jeden z aresztowanych wydał nazwiska konspiratorów, hasła, miejsce ukrywania się Sztubaka. 24 lutego 1948 roku, czyli dokładnie rok po ujawnieniu, w miejscu pracy bieguna pojawiło się dwóch ubeków. Udało mu się jeszcze odwrócić ich uwagę, nie przyznając się do prawdziwego nazwiska i wyjść z budynku. Nie zdołał już jednak opuścić terenu zakładu. Nagle poczuł, że stoi za nim dwóch mężczyzn i celują do niego z pistoletów. Jeden z nich w ręce trzymał jego zdjęcie. Noc spędził na posterunku UB na węglu. Bał się zasnąć, gdyż chodziły po nim gryzonie. Po tylu latach walki o wolność otrzymałem nagrodę. Ciemną, brudną piwnicę, wspominał. Nie opuszczała mnie wizja przyszłej śmierci. Pociągiem przewieziono go do Krakowa. Zamknięto w celi bez okien, w której przez cały czas paliło się światło. Do jedzenia dostawał jedynie chleb i solone śledzie. Gdy męczyło go pragnienie, przynoszono mu soloną wodę. W cierpieniach ulżył mu Żyd z sąsiedniej celi. Przez dziurkę w ścianie przełożył słomkę, przez którą, wiadomym tylko sobie sposobem, przekazywał wodę, która gasiła pragnienie Antoniego bieguna. Śledziowa kuracja stosowana przez ubeków nie przynosiła efektów. Po pięciu dniach zmienili technikę przesłuchiwania. Podejrzany zeznawał na stojąco przez cztery godziny. Gdy mdlał, cucono go zimną wodą. Dalej się nie przyznawał, więc między palce dłoni włożono mu naboje i ściskano palce. Nie złamały go także szpilki wbijane pod paznokcie. Pamięta, że ten potworny ból zadawała mu wysoka, piękna blondynka. Proces bieguna i sześciu jego ludzi rozpoczął się w lipcu 1948 roku i trwał kilka dni. Nie udowodniono mu żadnego zabójstwa funkcjonariuszy UBMO i PPR. Skazano go tylko za nielegalne posiadanie broni, między innymi pistolet znaleziony w fortepianie i działanie w nielegalnym Narodowym Związku Walki. Wyrok 15 lat więzienia, pięć lat utraty praw publicznych i obywatelskich. Biegun poczuł ulgę, słysząc wyrok. Liczył się z karą śmierci. W autobiografii napisał później, że nigdy nie rozstrzeliwał złapanych funkcjonariuszy UB. Nie mogli mi w procesie udowodnić zabójstw ubowców i dlatego nie dostałem czapy, wyznał potem. Po rozprawie odwieziono sztubaka na Montelupich w Krakowie, a po kilku miesiącach przetransportowano do wronek. Wolność odzyskał w 1956 roku. Jesienią 1947 Bartek zaproponował Annuszce wspólny wyjazd do Toszka, który leży w sąsiedztwie Barutu. Chciał odwiedzić mieszkających w Dąbrówce znajomych. Annuszka chętnie się zgodziła, bo wiele im zawdzięczała. Chodziło o leśniczego, który nazywał się Stefan Kosztuch, a jego żona miała na imię Stefania i w konspiracji nosiła pseudonim Czarnula. Był wcześniej leśniczym na Baranie Górze, stąd znali się z Bartkiem. W grudniu 1946 roku Annuszka urodziła dziecko i oddała je na wychowanie Stefanii Kostuch, która wówczas mieszkała w Ustroniu. Czarnula opiekowała się maleństwem aż do marca 1947 roku, czyli do chwili ujawnienia Annuszki. Wtedy zabrała je ona do siebie. Stefan Kostuch dostał posadę leśniczego w Dąbrowce i razem z żoną przeprowadził się. W trakcie spotkania ktoś, Annuszka nie pamięta już kto, Rzucił propozycję spaceru po lesie. Poszli w stronę Hubertusa. Annuszka z Czarnulą zostały przy zameczku, a Bartek ze Stefanem Kostuchem poszli w głąb lasu. Po przeciwnej stronie drogi było wtedy widać jakieś ruiny. Annuszka pamięta, że na pobliskich krzakach zauważyła kilka czapek i strzępy obuwia. Mężczyźni chodzili po lesie przez jakąś godzinę. Nie wiem, czego szukali. W drodze powrotnej nikt nie powiedział ani słowa na ten temat twierdziła Anna Szweda, zeznając przed prokuratorem. Przypuszczała wówczas, że Stefan Kostuch mógł wiedzieć, gdzie zamordowano ludzi Bartka, a może nawet znał miejsce ich pochówku. Według Aurelii Włoch Bartek po wyjściu z lasu miał tylko tyle powiedzieć. Tu leżą moi chłopcy. Dopiero w okolicach 1990 roku Annuszka usłyszała w telewizji, że we wsi Barut pod Strzelcami Opolskimi Zamordowano wielką liczbę osób. Początkowo nazwa Barut nic jej nie mówiła. Skojarzyła fakty dopiero po tym, jak spojrzała na mapę samochodową. Okazało się, że Dąbrówka, w której wówczas była, sąsiaduje z Barutem. Doszła do wniosku, że była wtedy z Bartkiem w miejscu, gdzie spoczywają jej koledzy z leśnego oddziału. Stanisław Włoch żałuje, że nie pojechał do Dąbrówki z Bartkiem i Annuszką, bo być może dowiedziałby się czegoś więcej. Henryk Flame po ujawnieniu wrócił do rodzinnego domu. Był przybity tym, co się stało z jego podkomendnymi. Załamał się. Chyba przeczuwał, jaki los go czeka. 1 grudnia 1947 roku w ostatnim dniu swojego krótkiego, miał 29 lat, acz burzliwego życia, poszedł do warsztatu Wiktora Cimali. Chciałby ten zrobił drzwi do kościoła Świętej Katarzyny. Po godzinie osiemnastej poszli wspólnie do restauracji na piwo. Spotkali znajomych. Później razem pojechali do restauracji pana Czyloka w Zabrzegu. Biesiadowali tam już wówczas funkcjonariusze MO. Wśród nich był komendant Kazimierz Dolaciński. Flamę próbował postawić mu kolejkę, ale ten odparł, że z nieznajomymi nie pije. Gdy Flamę po raz kolejny podszedł do baru, zaczepił go milicjant Rudolf Dadak. Zapytał, czy pamięta go z 1944 roku. Bartek odparł, że jeśli ów był w partyzantce, to z pewnością razem walczyli przeciwko okupantowi. Dadak później zeznał, że flamę mu ubliżał. Przed godziną 23. padł strzał. Flamę usunął się z krzesła na podłogę. Wkrótce widniała tam kałuża krwi. Kula trafiła w plecy, dwa centymetry od kręgosłupa. Wyleciała przez mostek. Strzał był oddany z bliskiej odległości. Śmierć nastąpiła natychmiast. Powód? Uszkodzenie serca oraz wykrwawienie. Zapytany, dlaczego to zrobił, Rudolf Dadak oświadczył. Nie mogę znosić, by tacy wrogowie demokracji, którzy przed niedawnym czasem strzelali do milicjantów, chodzili teraz bezkarnie. Jan Kantyka, autor wspomnianej już wielokrotnie książki o Bartku, spekuluje, że Flamę zamordował brata Dadaka, a w restauracji miał mu zaproponować Brudershaft, czego ten nie mógł już zdzierżyć. Dadak miał też rzekomo zostać skazany na długie lata więzienia, ale to już jedynie pobożne życzenie autora. Dadaka zatrzymano do dyspozycji wydziału do spraw funkcjonariuszy Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Katowice. Już po pierwszych przesłuchaniach stwierdzono u niego chorobę psychiczną. Umieszczono go w zakładzie psychiatrycznym w Branicach pod Głupczycami. Trafił tam 14 lutego 1948 roku. Lekarze jednak szybko stwierdzili, że stan Dadaka jest dobry i nie wymaga on hospitalizacji. Wyszedł 19 kwietnia 1948 roku. W lipcu rozpoczął się sądowy proces milicjanta. W wyroku sąd stwierdził, iż Dadak w momencie zabójstwa miał ograniczoną poczytalność i nie wiedział, co robi. Sprawę umorzono. Według najbliższych Bartka wszystko spreparowano. W 2005 roku IPN wszczął śledztwo w sprawie nakłaniania przez funkcjonariuszy państwa komunistycznego do zastrzelenia Henryka Flamego. Tytuł śledztwa wskazuje na to, iż Dadak nie działał sam, a był jedynie elementem spisku. W restauracji w Zabrzegu w momencie zabójstwa byli obecni funkcjonariusze UB, m.in. Władysław Pająk, szef UB w Czechowicach. W latach 60. Rudolf Dadak wpadł pod pociąg. Miał zostać zepchnięty z peronu wprost pod koła nadjeżdżającej lokomotywy. Zginął na miejscu. Anna Szweda, pseudonim Annuszka, po ujawnieniu się i po śmierci Bartka powróciła do rodzinnego domu. Mąż Anny uznał za swoją jej córkę, której prawdziwym ojcem był dowódca partyzantów spod Beskidzia. Irena Michalska, pseudonim Sarna, po amnestii podjęła naukę w liceum pedagogicznym w Mysłowicach. Po aresztowaniu Sztubaka wzywano ją ustawicznie na przesłuchania. Wzywano ją także jako świadka do sądów na toczące się procesy. Nieustanne przesłuchania czekały także Stanisława Włocha, pseudonim Lis. Ożenił się i doczekał dwójki dzieci. Podjął pracę w piekarni w Czechowicach. Jego córka Aurelia poświęciła się zbieraniu informacji i dokumentowaniu losów Bartka i jego podkomendnych. Antoni Gostyński, pseudonim Kuna i Franciszek Kubica trafili do aresztu. Gdy z niego wyszli, pobrali się. Antoni został gajowym w Kamesznicy. W 1951 roku oskarżono go o nielegalne posiadanie broni i zabicie sowieckiego żołnierza. Z drugiego zarzutu został oczyszczony, a za pierwszy dostał pięć lat. Odsiedział trzy. Gdy Antoni przebywał w więzieniu, Franciszka zajmowała się trójką dzieci. Żyli w skrajnej biedzie. Do tego ciągle musiała chodzić na przesłuchania, bo Urząd Bezpieczeństwa podejrzewał ją o dalsze kontakty z partyzantami. Gdy Antoni wyszedł w 1954 roku, przeprowadzili się do Ciśca. Doczekali się siedmiu córek i jednego syna. Gdy do matki Henryka Flamego dotarła wiadomość o jego śmierci, powiedziała od razu, iż przeczuwała, że to się stanie. Henio wychodząc z domu 1 grudnia zapomniał ryngrafu z Matką Boską, z którym nie rozstawał się przez cały okres walki z komuną. Wspominała.